Ewangelia według Łukasza, rozdział ósmy. Potem chodził po miastach i wsiach, głosząc i zwiastując o Królestwie Bożym, a z nim dwunastu. Pewne kobiety, uzdrowione od złych duchów i chorób, Maria, którą nazywano Magdaleną, z której wyszło siedem demonów, Joanna, żona Huzy, zarządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych służyły mu ze swojego mienia, gdy wielu ludzi z różnych miast się do niego schodziło, przemówił przez podobieństwo. Wyszedł siewca siać swoje ziarno. Gdy on siał, jedno padło obok drogi, Zostało podeptane, a ptaki niebiańskie zjadły je. Drugie padło na skałę, gdy wzeszło uschło, dlatego że nie miało wilgoci. Inne padło między ciernie, ciernie razem z nim wzrosły i je zadusiły. Inne padło na dobrą ziemię, gdy wzeszło wydało plon stokrotny, to, powiedziawszy, zawołał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Pytali go uczniowie jego, co to jest za podobieństwo. A on im powiedział, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Natomiast innym mówione jest w podobieństwach, aby widząc nie widzieli i słysząc nie rozumieli. To podobieństwo jest takie. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi obok drogi są ci, którzy słuchają. Potem przychodzi diabeł i wybiera słowo z ich serca, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Tymi na skale są ci, którzy słuchają. Z radością przyjmują słowo. Ci nie mają korzenia, gdyż do czasu wierzą, a w czasie próby odstępują. To, które padło między ciernie, to ci, którzy słuchają słowa i odchodzą, są zaduszeni przez troski, bogactwa oraz przyjemności życia i nie przynoszą owocu. Natomiast to w dobrej ziemi, to ci, którzy w szlachetnym i dobrym sercu zachowują wytrwałości usłyszane słowo. I w cierpliwości przynoszą owoc. Nikt, gdy zapala lampę, nie nakrywa jej naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem. Natomiast stawia ją na właściwym miejscu, aby ci, którzy wchodzą, widzieli światło. Bo nie ma nic ukrytego, co nie stanie się widoczne, ani zakrytego, co nie miałoby być Poznane i nie wyszło na jaw dlatego patrzcie jak słuchacie bo kto ma, temu będzie dane a kto nie ma, temu i to co sądzi, że ma będzie odebrane wtedy przybyła do niego matka wraz z jego braćmi nie mogli dostać się do niego z powodu tłumu powiedziano mu Twoja matka i twoi bracia, chcąc cię widzieć, stoją na zewnątrz. On im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i je wykonują. Pewnego dnia wstąpił do łodzi on i jego uczniowie i powiedział do nich, przeprawmy się na drugą stronę jeziora. I odpłynęli. Gdy płynęli, usnął. Zerwał się silny wicher i zaczęło ich zalewać. Byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili, obudzili go, mówiąc – Mistrzu, mistrzu, giniemy! A on obudził się, uciszył wiatr i wzburzone fale przestały, nastała cisza. Powiedział im gdzie jest wasza wiara? Bojąc się, dziwili się i mówili do siebie. Kim więc jest ten, że rozkazuje wiatrom i wodom i są mu posłuszne? Przybyli do krainy gadareńczyków, która jest naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, zabiegł mu drogę pewien mężczyzna z miasta. Miał on demona i od dłuższego czasu nie nosił szaty. Nie mieszkał w domu, tylko w grobowcach. Ten, gdy ujrzał Jezusa, krzyknął, upadł przed nim i bardzo głośno powiedział: Co mam z tobą, Jezusie, synu Boga Najwyższego? Proszę cię nie dręcz mnie. Rozkazał bowiem duchowi nieczystemu wyjść z tego człowieka, bo od dłuższego czasu szarpał nim, chociaż go wiązano łańcuchami. I trzymano w pętach. Jednak rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Jezus go pytał, jak ci na imię? A on powiedział Legion, bo wiele demonów w niego wstąpiło. Prosiły go, aby im nie kazał odejść do bezdennej otchłani. Prosiły go, aby im pozwolił wejść w trzodę wielu świń pasących się na górze. I pozwolił im. Gdy demony wyszły z tego człowieka, weszły w świnie. Stado ruszyło w dół, urwiska do jeziora i utonęło. Widząc pasterze, co się stało, uciekli. Opowiedzieli to w mieście i wioskach. Wyszli, żeby zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, znaleźli człowieka, z którego wyszły demony ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa i się przestraszyli. Opowiedzieli im to ci, którzy widzieli, jak ten opętany został uzdrowiony. Liczni gadareńczycy z okolicznej krainy prosili go, aby odszedł od nich, bo ogarnął ich wielki strach. On, wstąpiwszy do łodzi, zawrócił. Prosił go mężczyzna, z którego wyszły demony, by mógł z nim być. Jednak Jezus odprawił go mówiąc, wróć do swojego domu. Opowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Odszedł, opowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. Gdy Jezus wrócił, lud go przyjął, bo wszyscy go oczekiwali. Oto przyszedł mężczyzna o imieniu Jair, był on przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu, bo miał jedyną córkę, mającą około dwunastu lat, a ta umierała. Gdy on szedł, naciskały na niego tłumy. Kobieta mająca od dwunastu lat upływ krwi, Całe swoje mienie wydała na lekarzy. Przez nikogo nie mogła być wyleczona. Podeszła z tyłu i dotknęła się z kraju jego szaty. Natychmiast ustał jej upływ krwi. Jezus powiedział... Kto mnie dotknął? Gdy wszyscy wypierali się, powiedział Piotr i ci, którzy byli z nim, w mistrzu, tłumy cisną się i tłoczą, a ty mówisz, kto się mnie dotknął? Jezus powiedział, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Widząc kobieta, że nie może się ukryć, przystąpiła z drżeniem i padła przed nim. Powiedziała mu przed całym ludem, dlaczego dotknęła się go i jak zaraz została uzdrowiona. On jej powiedział, ufaj córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. Gdy on jeszcze to mówił, Przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi, mówiąc, Twoja córka umarła, nie truć nauczyciela. Jednak Jezus, gdy to usłyszał, odpowiedział mu, nie bój się, jedynie wiesz, a będzie uratowana. Gdy wszedł do domu, nie pozwolił wejść nikomu, tylko Piotrowi, Jakubowi, Janowi oraz ojcu i matce dziecka. Wszyscy płakali i żałowali jej. On powiedział, nie płaczcie, nie umarła, ale śpi. Naśmiewali się z niego, wiedząc, że umarła. On wygnał wszystkich, ujął ją za rękę i zawołał, dziewczynko, wstań. Duch jej powrócił i zaraz wstała. Rozkazał, aby jej dano jeść. Zdumieli się jej rodzice. On im nakazał aby nikomu nie opowiadali o tym, co się stało.